Tu Andrew Łomak i to jest nasza czwarta i ostatnia taśma w czteroczęściowego albumu pod tytułem Bóg chce, abyś był zdrowy. Zajmowaliśmy się dotąd tym, że uzdrowienie jest częścią Chrystusowego dzieła odkupienia, to znaczy, że nie jest to opcjonalne, to już zostało zapewnione nam i Pan więcej nie będzie się powstrzymywał od uzdrowienia nas, tak samo jak nie powstrzymuje się od przebaczenia grzechów. Nasze grzechy zostały przebaczone i nasze ciała zostały uzdrowione przez jedno dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa. Jeżeli dojdziemy do tej postawy, że nasze uzdrowienie już zostało dokonane i będziemy walczyć w ten sam sposób o nie, jak walczymy, aby nie dopuścić do grzechu, to będziemy widzieli znaczącą różnicę, w życiu tych ludzi, którzy otrzymują zdrowienie. Ale niestety wielu ludzi są, jest pasywnych i modlą się modlitwą, Panie, jeśli taka jest Twoja wola, to uzdrów mnie. I jest to absolutnie nieprawidłowe, ponieważ Pan mówi w Słowie Swoim, w pierwszym Jana, życzę Ci ponad wszystko, abyś był w zdrowiu i powodziło się Tobie, tak jak Twoja dusza ma się dobrze. I to słowo życzę Ci, to znaczy, że jest to Boża wola. Bożą wolą jest dla nas, abyśmy byli zdrowi. Jak od, od momentu, kiedy Jego Słowo jest objawione nam, to nie ma już więcej powodu, aby się o to Słowo modlić, aby się wypełniło. Prawdziwie powinniśmy stać na tym Słowie i być agresywni w walce, aby przyjąć to, o co Pan już nam dał. I również na drugiej taśmy zajmowaliśmy się tradycyjną interpretacją ciernia w ciele Pawła i że Paweł był chory i Bóg nie chciał go uzdrowić. I myślę, że pokazywałem dość wyraźnie z Pisma, że to nie była prawda. Paweł nie był wyjątkiem, więc tak samo i dla nas to samo znaczy, że choroba w naszym ciele mogłaby być jakimś błogosławieństwem. Również pokazywałem z 5 księ Księgi Mojżeszowej 28, że choroba jest przekleństwem. Tam są wymienione przekleństwa i błogosławieństwa prawa. To jest tak, jakbyś miał czarną tablicę i umieścił błogosławieństwa po lewej stronie i, i od, wierszów, od wierszy 1 do 14 są błogosławieństwa, a od 15 do 60 są przekleństwa i choroba jest przekleństwem. I religia, która mówi, że choroba jest błogosławieństwem, to jest to perwersja, jest to wypaczenie Bożego Słowa. Tak, Bóg uderzał pewnych ludzi chorobą w Starym Testamencie. Jest różnica między Starym Testamentem i Nowym Testamentem. On tego nie czyni w Nowym Testamencie, ale zawsze było to przekleństwo, nigdy nie było błogosławieństwo. A Chrystus uwolnił nas od przekleństwa Zakaunu, Galacjan 3, 13. Na ostatniej naszej taśmie zajmowaliśmy się odpowiedzią, dlaczego nie wszyscy są uzdrowieni. I dzieliłem się wieloma różnymi rzeczami, że są trzy główne kategorie powodów, dlaczego ludzie zachorowują i są chorzy. I to wszystko mieści się dobrze. Wszystko to się zawiera w pewnej formie niewiary. I to wyjaśnia, dlaczego nie zostajemy uzdrowieni. I dla mnie objawieniem wielkim było, że niewiarań, czy niedowiarstwo jest, jest przeciwstawną siłą do wiary i większość ludzi próbuje zbudować wiarę i zwiększyć wiary, a nic nie robią z tą wielkością niedowiarstwa i nie rozumieją, że to są przeciwstawne siły i zamiast próbować wiarę, jak Jezus powiedział w Mateusza 17, 20 to co my potrzebujemy to jest wielkość wielkości ziarna gorczycznego wiara. I możemy wtedy widzieć nawet górę wrzuconą do morza, Możemy widzieć wzbudzonych z martwych. Nie mamy problemu z wiarą, ale to, z czym mamy problem, to jest niedowiarstwo. I to, wysta to jest wystawianie samych siebie na uczucia, myśli, emocje. I te walczą przeciwko naszej wierze. I naprawdę, aby być mocnym wierzącym, to jest umniejszyć, zmniejszyć ilość niedowiarstwa w naszym życiu, usunąć skupienie ze świata, ze wszystkiego, które zaprzecza Bożemu Słowu. Szczególnie w obszarze uzdrowienia my potrzebujemy przestać słuchać tych, o tych wszystkich negatywnych wynikach, raportach i uczyć się ich, a potrzebujemy skupić się na Bożym Słowie. Jeżeli to uczynimy, to wszystko, jeżeli wszystko, o czym będziemy myśleć, to jest duchowe, to wtedy to da nam życie i pokój. Rzymian 8:6. Na tej taśmie to, co chcę zrobić, to jest przekazać pewną koncepcję, że wierzę, że ona jest podstawową, wychodzić dla pochodzenia w Bożym zdrowiu. I to, co powiedziałem na samym początku, to już trochę nad tym nadmieniłem, ale jest o wiele więcej spraw dotyczących uzdrowienia. Ja odnosiłem się do innych albumów, na przykład. Jest album Już to masz, który zajmuje się wiele dziedziną uzdrowienia i faktycznie to, co tam jest, stosuje się do każdej innej dziedziny życia, ale uzdrowienie jest tam wymienione jako przykład. I Jest to podstawowe, jest wiele innych rzeczy, które można tutaj przedstawić, ale chcę tutaj przekazać pewien, pewien pewną koncepcję, że mianowicie wiara operuje, działa przez... Na, na zasadzie praw. Możesz powiedzieć również, że Królestwo Boże działa na zasadzie praw. Na zasadzie praw. I musisz to dobrze zrozumieć, to co chcę tu przekazać. Prawo to znaczy, że jest to spójne, ciągle działające. Zawsze jest takie same. Nigdy się nie zmienia. Cokolwiek, co nie spełnia tego kryterium, nie jest prawem, ale jest fenomenem. Na przykład weźmy siłę ciążenia. Jest Prawo ciążenia i używamy to, ponieważ ono jest zawsze, to ciążenie jest zawsze i zawsze działa. Jest zawsze takie samo i jest powszechny, jest światowe. Widzisz, gdyby grawitacja działała tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie, w Azji, Afryce nie było grawitacji, byłaby nieważkość, to wtedy nie byłoby to prawo, ale byłby to fenomen. Również, jeżeli to się tylko wydarza czasami i czasami jest grawitacja, a w innym momencie jest nieważkość, to byśmy nazwali to fenomenem. Ale kiedy jest to spójne, ciągłe i powszechne, to wtedy to oznacza, że to jest prawo, prawo grawitacji, prawo siły ciążenia, jest również prawo elektryczności i podobne rzeczy sprawy, które Bóg stworzył. Bóg stworzył ten świat i systemy w nim. Bóg stworzył pewne prawa w naturalnym, rzeczyw naturalnej rzeczywistości. Są na przykład prawa elektryczności, są prawa inercji, bezwładności. Ja pamiętam, że to studiowałem w szkole, że kiedy jest obiekt w ruchu, to ono, to ciało próbuje pozostać w tym ruchu i żeby to zahamować, to zabiera czas, żeby to osiągnąć. Dlatego masz samochód i jak Jedziesz, to musisz nacisnąć pedo hamulca i zależy od masy, od wielkości Twojego samochodu, zależy odległość, po której ten obiekt zatrzymasz. I również, kiedy siedzisz nieruchomo, to prawo bezwładności działa przeciwko Tobie i zabiera czas i, i zabiera y, więcej spalania benzyny, aby poruszyć to auto i kiedy to auto zacznie się toczyć, to możesz się poruszać. Więc są różne prawa które działają jednocześnie. Bóg stworzył te prawa i, i nie pogwałca ich. Jest to, tutaj jest bezpośrednie zastosowanie tego, o czym mówię i odno, odnoszące się do uzdrowienia, bo jedna z, tą, z tych rzeczy, z którymi mam do czynienia, gdy rozmawiam z ludźmi, to jest, że oni nie patrzą na duchowe sprawy jako ustawione, ustanowione przez prawa, a przecież należą one do Królestwa Bożego, które jest zarządzane prawami bożymi. Oni myślą, że Bóg może zrobić cokolwiek chce, kiedy chce. I szczególnie rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy mieli kogoś w rodzinie, kto umarł i natychmiast się obrażają na Boga i mówią, dlaczego Bóg nie uzdrowił tej osoby? Gdyby Bóg chciał ją uzdrowić, to by ją uzdrowił. I widzisz, oni nie rozumieją, że są prawa które zarządzają Królestwem Bożym. Gdy osoba spada z budynku, jest fizyczne prawo ciążenia i Bóg nie chce zabić tej osoby. Bóg stworzył grawitację, aby faktycznie była pozytywną siłą działającą w naszym życiu. Siedzę teraz na krześle, nie muszę się wiązać do fotela, nie muszę się trzymać ziemi, nie muszę się przyśrubować do ziemi, dlatego że... Siła ciążenia jest i używamy jej. I to jest dla naszego dobra. Ale czy wiesz, że ta sama siła ciążenia zabije cię, jeśli spadniesz z dziesięciopiętrowego budynku? I Bóg stworzył, czy Bóg stworzył grawitację, aby nas zabić? Nie. Stworzył, abyśmy mogli funkcjonować. I cały świat funkcjonuje na podstawie tego prawa. Jest to pozytywną rzeczą. Ale jeżeli osoba przekracza, pogwałca te prawa, które Bóg stworzył, jeżeli one schodzą dają kroka w pustą przestrzeń, to ta sama siła, którą Bóg zamierzył ku naszemu dobru, zabije cię. I ludzie mówią, no, gdyby Bóg chciał uzdrowić kogoś, to by Bóg zatrzymać tą śmierć. No, Bóg mógłby tak samo powstrzymać siłę ciążenia. Po pierwsze, Bóg nie zmienia praw, to nie jest Jego natura. On je stworzył i kiedy je stworzył, powiedział, to jest dobre. Nic nie ma złego w siłą ciążenia. Problem nie jest grawitacja, ale są ludzie, którzy pogwałcają to prawo. Ale gdyby Bóg miał zawiesić na chwilę prawo ciążenia, aby uchronić jedno życie, to wyobraź sobie te niewypowiedziane miliony innych istnień, które by zginęły. Na przykład ludzie, którzy używają samochodów i jadą nim i polegają na sile ciążenia, która ich trzyma we środku drogi nagle grawitacja zostaje zawieszona i po to, aby Bóg uchronił to jedną osobę spadającą z budynku, a tutaj miliony umierają z powodu wypadków drogowych i innych spraw, widzisz, to nie działa w ten sposób. Prawa są ciągłe, one się nie zmieniają. Bóg nie pogwałca tych praw i w naturalnej rzeczywistości jest to prawą i oraz, i to jest to, co chcę tutaj przekazać na tej taśmie, że Bóg również nie pogwałca duchowych praw. Są duchowe prawa, i one są zamierzone dla naszego dobra. Bóg uczynił pewne sprawy i nie jest to Jego zachcianką. Nie polega to na Jego zachciance, kto jest uzdrowiony czy nie jest uzdrowiony. Są prawa, które zarządzają uzdrowieniem. Są prawa zarządzające wiarą. Jest powód, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają tak, jak się wydarzają. Ale nasza ignorancja tych praw Ignorancja tego wyobrażenia, że są prawa Boże, jest dużą przeszkodą. Jeżeli ludzie nie rozumieją, że Królestwo Boże zarządzane jest prawami, to ignorancja tych praw w odniesieniu do jednej, jednej osoby może powstrzymać działanie jej wiary. Na przykład elektryczność jest na świecie od czasu stworzenia Ziemi. Jest pole magnetyczne na Ziemi, jest elektryczność w powietrzu. Możesz to zobaczyć szczególnie w zimnym, suchym klimacie, kiedy idziesz po e, sztucznym dywanie. To jest e, iskra, która e, przeskakuje, gdy łapiesz za klamkę. Wiecie, że te rzeczy już działały na ziemi od dnia pierwszego, kiedy Bóg stworzył ziemię. Na przykład słyszałem, że burza, e, ktoś mi to powiedział i nie jestem w stanie tego udowodnić, ale ktoś powiedział, że normalnej, średniej burzy jest tyle elektryczności, aby zasilić miasto Nowy Jork przez cały rok. Jest tak wiele elektryczności w burzy. I ludzie to obserwują. Elektryczność jest cały czas z nami. I to nie jest Bóg, który chce, który tylko kilka setek y Kilkadziesiątek lat temu dał elektryczność człowiekowi. Nie, elektryczność była od początku, ale to ludzka ignorancja na temat elektryczności powstrzymała ich od użycia, w ten sposób, w jaki używamy jej dzisiaj. I to nie jest Bóg, który to ukrywał przed nami. Gdyby człowiek rozumiał te rzeczy, gdyby człowiek zrozumiał prawa, które zarządzają elektrycznością, i umiałby je wykorzystać, to również 2000 tysiące lat temu człowiek mógłby mieć na przykład klimatyzację i te rzeczy, które są dzisiaj powszechne, możliwości już była wtedy. Ale to nasza ignorancja powstrzymywała nas przed praktycznym użyciem. Są rzeczy na przykład, które teraz, o których ludzie myślą i marzą, podróże międzyplanetarne, myślę, że tutaj jest to możliwe, to nie jest Bóg, który nas powstrzymuje, ale nasza ignorancja pewnych praw Jesteśmy w procesie poznawania tych praw i wierzę, że będą radykalne zmiany. Były już potężne zmiany w telekomunikacji. Dzisiaj prawie każdy ma komórkę. Byłem niedawno w samolocie i zobaczyłem, że każda osoba, którą mogłem widzieć, miała telefon komórkowy. Każda osoba na linii mojego wzroku miała komórkę w tym samolocie. Mówię, to jest radykalna przemiana w telekomunikacji. I ludzie mogli rozmawiać komu przez komórki już 2000 tysiące lat temu. To nie jest Bóg, który nas powstrzymywał od tego, ale to była nasza ignorancja, która nam to uniemożliwiała. Było to już wtedy, ale my tego nie rozumieliśmy. A innym zastosowaniem jest to, że niektórzy ludzie może nawet wiedzą, jak używać elektryczność, wiedzą, jak włączyć włącznik, aby zapalić światło, ale nie rozumieją elektryczności i jest też naturalny strach, lęk przed rzeczami, których nie rozumiemy, bo elektryczność może zabić. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, mogą mieć stracha przed tym. I ja przyznam, że nie zupełnie rozumiemy elektryczność. Kiedy pracowałem w domu i coś mocowałem, jakiś nie mówię o wymianie żarówki, ale musiałem dojść do... Przewodów i musiałem podłączyć coś pod te przewody, to poszedłem do bezpieczników i wyłączyłem wszystkie te y, bezpieczniki w całym domu. Wiem, że nie musisz tego robić, ale pamiętam, że raz tylko jeden bezpiecznik wyłączyłem, ale niestety był tam inny y, bezpiecznik, który był podłączony do tego, który wyłączyłem i poraziło mnie tak, że padłem na plecy. I powiem, że ja nie rozumiem dobrze i wystarczająco dobrze elektryczności, ale pewnego razu pracowałem w łazience, wymienialiśmy wszystkie włączniki i zupełnie zmienialiśmy instalację elektryczną i chciałem wyłączyć wszystkie bezpieczniki w całym domu, ale elektryk powiedział, powiedział, że nie musisz w ogóle ani jednego wyłączać. I on pracował na gołych przewodach, po prostu wyciągnęliśmy wannę i było mnóstwo wody na podłodze. On stał w tej wodzie, pracując z gołymi przewodami w ręku i nie został porażony. No Niektórzy mogą powiedzieć, że no, nie możesz tego zrobić. Ale kiedy wiesz, co robisz, jeżeli jesteś wyedukowany wystarczająco, to możesz robić takie rzeczy. Ja nie jestem tak wyedukowany, by robić te rzeczy w ten sposób. Więc jest, są naturalne obawy i lęki. Ale osoba, która naprawdę rozumie, może tego dokonać. I podobnie jest w świecie duchowym. Są powody, dlaczego niektórzy ludzie są w stanie chodzić w mocy Bożej i też inni w tej mocy nie chodzą. A Słowo Boże jest, jego, jest podręcznikiem dla nas, jak Królestwo Boże działa. Spójrzcie na to miejsce pisma, Rzymian 3, 27. Jest to, jest to mowa o o zmaganiu się łaski i uczynków, prawa i uczynków, ale jest tutaj zasada podana. Rzymian 3,27. Gdzie jest chlubienie się? Jest wyłączone? Przez jakie prawo? Czy uczynków? Nie, ale przez prawo wiary. Dokładnie tu jest tutaj ta terminologia, o której tutaj mówię. Wiara jest zarządzana przez prawo. Więc kiedy osoba potrzebuje uzdrowienia, to nie chodzi o to, że będzie się modlić i petycje Bogu udawać. I jeżeli Bóg chce cię uzdrowić, to będziesz uzdrowiony. Nie. Są prawa, które zarządzają, jak uzdrowienie działa. I po pierwsze jest to nasza ignorancja Bożego prawa, Bożych praw, jak jego królestwo funkcjonuje, że powstrzymuje nas to od działania, od użycia Jego mocy. I większość ludzi nie widzi tego, że Królestwo Boże jest ustanowione i e, na prawach Bożych i że Bóg ich nie przekracza, nie zmienia ich, nie pogwałca ich. I ponieważ ludzie tego nie rozumieją, kiedy ktoś więc umiera i nie zamanifestuje się uzdrowienie, mnóstwo ludzi zaczyna być, złościć się na Bogu, na Bogu, złościć się na, do Boga, i mówić, i gdyby chciał Bóg, to by mnie uzdrowił. Ale ta jego moc nie działa niezależnie od jego praw. Są prawa, które zarządzają tym, jak działa wiara, jak moc Boża działa. Jeżeli jesteśmy ignorantami w, tym, w tej dziedzinie, to wtedy my powstrzymujemy tą moc Bożą i postępujemy wtedy bez tej mocy. I to się dzieje z powodu naszej ignorancji i dla niektórych ludzi to może być obraźliwe i mówią, człowieku, siedzisz tu i mnie krytykujesz. No cóż, ja nie krytykuję, no może krytykuję w tym znaczeniu, że na przykład Leonardo da Vinci jest uważany za geniusza i on faktycznie wynalazł rzeczy jak na przykład helikopter, że ludzie dzisiaj wzięli współczesną technologię, lżejsze materiały, silnik elektryczny, którego on nie miał wtedy i oni wzięli jego projekt helikoptera, zbudowali go na bazie jego projektu i on działa. I jeżeli się nie mylę, to Leonardo da Vinci żył w latach 1500, więc bardzo dawno temu ten człowiek wyprzedzał swoje czasy. On miał różne wyobrażenia, różne koncepty, ale one nie działały, dlatego że nie miał odpowiednich materiałów, nie miał dostępu do tego, do czego my mamy dostęp, ale to, co chcę powiedzieć, Leonardo da Vinci nie używał elektryczności, nie mógł użyć, nie miał korzyści z elektrycznych silników, a jednak był geniuszem. Mówię, że był ignorantem praw elektryczności, ale czy można powiedzieć, że on był głupi, czy, że, czy to jest jakiś krytycyzm? Nie, ten człowiek był geniuszem, ale mówię, że niemniej jednak on wciąż nie rozumiał pewnych rzeczy, które my rozumiemy i przyjmujemy dzisiaj za oczywiste w dzisiejszych czasach. I w tym samym znaczeniu mogę powiedzieć, Leonardo da Vinci był ignorantem pewnych praw, ale to nie jest krytycyzm. Ten człowiek wyprzedzał daleko swoje czasy, był geniuszem. I w kontekście, w którym był, mimo wszystko wyprzedzał swój czas, ale był też ignorantem pewnych rzeczy. I więc nie krytykuje Ciebie również, ani kogo innego, kiedy mówię, że my jesteśmy ignorantami w sprawie praw Bożych ale mówię to w sposób, że nie w ten sposób, żeby Cię jakoś poniżyć, ale, ale chcę powiedzieć, że są rzeczy dostępne dla nas, których nie otrzymujemy, nie przyjmujemy, ponieważ nie rozumiemy praw Królestwa Bożego. Pozwólcie, że wezmę fragment Słowa Bożego, Marka, rozdział 4, gdzie jest mowa o kobiecie, która miała upływy krwi i ona przyszła do Jezusa po uzdrowienie. I pozwólcie, że to miejsce użyję, aby zilustrować pewne z tych praw. I znowu. Są prawa Boże, które odkryłem. I przez studiowanie Bożego Słowa je odkryłem. Więc mnóstwo, wiele z nich odkryłem. Ale też przyznaję, że są prawa Boże, jak Jego Królestwo działa, których w dalszym ciągu nie rozumiem. I jest to powodem, dla którego sprawy nie działają o wiele lepiej w moim życiu. I mogę powiedzieć prawdopodobnie Tobie o, o około stu prawach, zasadach dotyczących uzdrowienia, ale są też inne, których nie rozumiem i jest to powodem, dla którego nie każda osoba je, jest uzdrowiona przez moją usługę, więc tu rosnę i to nie jest lista, która obejmuje wszystkie przypadki, a my tutaj będziemy w stanie powiedzieć o może pięciu, sześciu prawach na tej taśmie. Ale chcę tutaj podać pewną główną zasadę. Marka, rozdział 5, 25. Pewna kobieta, która miała upływy krwi od 12 lat i ucierpiała wiele, wiele od lekarzy i wydała wszystko, wszystkie pieniądze, które miała i się jej nic nie poprawiło, ale raczej pogorszyło. Kiedy usłyszała Jezusie, przyszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, ponieważ powiedziała jeśli dotknę się Jego szaty, będę uzdrowiona i od razu ten źródło krwi zostało wysuszone i poczuło uzdrowienie w swoim ciele i była uzdrowiona od tej choroby. I Jezus natychmiast poznał, że moc wyszła z Niego, odwrócił się i zapytał, kto dotknął mojej szaty. I Jego uczniowie powiedzieli Jemu, czy widzisz, jak tłumy cisną się na Ciebie i pytasz, kto Ciebie dotknął? I On rozglądał się, aby zobaczyć tą, która uczyniła tą rzecz. Ale kobieta w bojaźni i w drzeniu, wiedząc, co się jej przydarzyło, przyszła i upadła przed nim powiedziała całą prawdę i powiedziała, powiedział jej, córko, twoja córka uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. No, to jest mocarne miejsce pisma. Jedna z tych rzeczy, którą chcę podkreślić, to to jest ilustracja, jak Królestwo Boże działa przez prawa. Ponieważ kobieta przyszła i dotknęła rąbka szaty jego, poczuła, że moc wyszła z niego, a on odczuł, że moc z niego wyszła i natychmiast uczniowie, widzisz, tłumy cisną się na ciebie, to słowo cisną się oznacza, że oni naciskali na Niego, aby Go dotknąć. Innymi słowy, oni nie przypadkowo po prostu dotykali Go, ale wszyscy ludzie próbowali dotknąć się, ponieważ wiedzieli, rozpoznawali, że moc, która była w Nim, więc wielu ludzi dotykało Go i dlatego uczniowie pytą, czy, co znaczy, że się dotykają. Ale Jezus poznał różnicę i to jest to sedno sprawy, które tu chcę przekazać. Kiedy Jezus... Zapytał, kto dotknął mnie. Wielu ludzi myśli, że to było faktycznie takie zwodzące po stronie Jezusa, że ponieważ Jezus był Bogiem, więc z pewnością On wie wszystkie rzeczy, więc wiedział, kto Go dotknął. I On tylko po prostu to mówił w takim znaczeniu, aby wywołać tą kobietę do pierwszego szeregu, aby ochotniczo na ochotnika wyszła. Nie wierzę, żeby to była prawda. I to jest to pojęcie, które, które go ludzie nie rozumieją że Jezus był Bogiem. Wierzę w to. Był 100% Bogiem w swoim duchu. Ale jego fizyczne ciało było ludzkie. Było bezgrzeczne, ale było ludzkie. On wziął, przyjął na siebie ludzkie ciało. I jest powiedziane w Łukasza 2,52, że Jezus wzrastał w mądrości i rozwijał się i w łasce u Boga i u ludzi. I to jest. To pojęcie, ta koncepcja, których go ludzie nie mają. Ale Jezus musiał rosnąć, musiał się uczyć rzeczy. On w swoim duchu wie, że wiedział wszystko, jak Bóg. Ale On był w fizycznym ciele i to fizyczne ciało musiało się nauczyć. On nie wyszedł z, z brzucha matki, mówiąc już po hebrajsku. Nie wyszedł z łona matki, rozumiejąc matykę, nie rozumiejąc, jak, tu, jak mówić, jak chodzić jak jeść, jak skoordynować e, ruchy rąk. Musiał się nauczyć wszystkich tych rzeczy tak samo, jak dziecko to robi. Nie był grzeszny, ale był ludzki i musiał rosnąć i rozwijać się. I były ograniczenia dotyczące jego fizycznego i fizycznej rzeczywistości. Jego ciało mogło być tylko w jednym miejscu, w jednym czasie. Jego fizyczne cia ciało e, ulegało zmęczeniu. Jest napisane w Izajasza 4, że Pan nie się nie męczy, nie ustaje, a jednak Jezus męczył się. Czy to znaczy, że nie był Bogiem? Nie. W swoim duchu był Bogiem. By była boskość w Nim, ale je, Jego ciało miało ograniczenia. I mogę wiele czasu spędzić na rozwinięciu tego tematu, ale wierzę, że Jezus, który zapytał, kto mnie dotknął w swoim fizycznym ciele, nie wiedział, kto go dotknął. I tu jest znaczenie tego. Większość ludzi myśli, że Bóg po prostu suwerennie patrzy, przygląda się rzeczom i kiedy osoba zostaje uzdrowiona, to jest tak jakby oni wysyłają żądanie do Boga, to jest ich modlitwa, petycja do Boga i ta petycja przechodzi przez biurko Boga i on przykłada pieczęć zatwierdzone albo nie zatwierdzone. Więc kiedy osoba jest uzdrowiona, to jest dlatego, że Bóg się ulitował nad nią i uzdrowił ją. Jeżeli nie są uzdrowieni, to jest dlatego, że Bóg wybrał, aby tej osoby z jakiegoś powodu nie uzdrowić. I ta postawa odbija się po zewnętrznie zewnętrznie, na milionach ludzi, którzy pytają, dlaczego Bóg nie uzdrowił mojej żony, modliłem się, gdyby chciał, to mógł to zrobić. I myślę, że to tylko zależy od Boga, aby zatwierdzić albo nie zatwierdzić uzdrowienie. A ja próbuję tu powiedzieć, że Bóg już zaaprobował, zatwierdził, aby każda osoba była uzdrowiona. On już zapłacił za każdą, za uzdrowienie każdej oso osoby, już wystawił pieczęć zatwierdzone i nie zależy to już od Boga, ale są prawa, przez które ta wiara musi funkcjonować. I jeżeli nie nauczymy się tych praw, to Bóg już zapewni uzdrowienie dla każdej osoby. Pierwszy Piotra 224 przez jego sińcy rany już zostaliśmy uzdrowieni. Przesły, przeszły czas, dokonany czas. I on zapewni uzdrowienie, ale to uzdrowienie nie będzie, nie popłynie, dopóki się nie nauczymy, jakie są prawa nim zarządzające i nie zaczniemy ich praktykować. To jest podobne, znowu, powrócę do elektryczności. Używam naturalnych praw, aby zilustrować, ponieważ jest też duchowy świat, który funkcjonuje w którym funkcjonują duchowe prawa, tak samo jak prawa fizycznego świata w fizycznym świetle. Ale elektryczność jest na przykład generowana przez elektrownię. Jest dostarczona Tobie, jest skanalizowana do Twojego domu, do biznesu. Ale kiedy chcesz włączyć na przykład żarówki, to nie wzywasz elektrowni i nie prosisz ich i mu, nie mówisz, proszę, włączcie moje światła. Mamy dzisiaj wieczorem spotkania, Andrew Womak. Będzie usługiwał, ja potrzebuję, aby to światło było włączone. Proszę, włączcie to światło. Nieważne, jakie Twoje jest wymaganie potrzeba, to elektryczność jest generowana przez elektrownię, ale jest do Twojej dyspozycji, na Twoje zawołanie. I oni nie poślą osoby do Ciebie, aby przełączyła Ci włącznik, aby włączyć światło. To nie jest ich praca. Oni generują tą moc i dostarczają ją Tobie i, i usługują, serwisują, i cały czas sprawiają, że jest do ciebie, dla Ciebie dostępna, ale do Ciebie należy, aby ją to światło włączyć. Człowieku to jest dobra ilustracja. I również w duchowym świecie jest tak samo. Bóg zapewnił już uzdrowienie dla każdej osoby. Ktokolwiek słucha tej taśmy, Jezus, to chce Ci powiedzieć już Cię Jezus uzdrowił. Przez sińca Jego już zostałeś uzdrowiony. I gdybyś się modlił i czekał na Boga, aby On coś uczynił, to wtedy Ty pogwałcasz prawa, które Bóg, które Bóg dał i które zarządzają pra, e, wiarą i Jego Królestwem, bo Bóg już zapewnił uzdrowienie. Jeżeli jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem, to ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa Jezusa z martwych, już zamieszkuje wewnątrz Ciebie. Nie potrzebujesz, nie masz problemu z Bogiem, który generuje tą moc i aby ją Tobie dopiero umieścił, ale Ty się nie nauczyłeś, jak tą moc aktywować, jak ją włączyć. Nie kooperujesz z Bogiem. Nie współpracujesz z Nim. I w ten sam sposób możesz siedzieć i wołać elektrownię i czekać cały dzień, aż aby do Ciebie posłali, ale oni tego nie zrobią. I byś mógł siedzieć wieczorem i powiedzieć, no elektryczność nie działa. Nie, elektryczność działa, ale Ty po prostu nie wiesz, jak ją włączyć. I tak, taka sama sprawa dotyczy uzdrowienia. Jezus już uzdrowił każdą osobę. On już wyzwolił moc ku uzdrowieniu ale jeżeli ty jesteś nieuzdrowiony, to nie jest Jezus, który ci tego nie dał, ale to jesteś ty, który tego nie wziąłeś. Nie wiesz, jak włączyć tą moc Bożą. Człowieku, to jest niesamowite. Więc zobaczcie na tą kobietę. Ona się podłączyła do mocy Bożej i znaczenie tego jest takie, że dotknęła rąbek szaty Jezusa i wtedy moc wypłynęła z Niego bez tego, aby Jezus patrzył, aby spojrzał na nią, ocenił i zdecydował, czy ona jest dość poważna, czy jest dość święta, czy inne kryteria, które religia dzisiaj e, daje. Nie zrobiły żadnej z tych rzeczy. Po prostu moc wyszła z niego. Jest to podobnie jak z elektrycznością. Masz osobę, która ma w ręku gołe druty i bez izolacji. Jeżeli tam jest prąd, Napięcie, to osoba może wziąć ten przewód do ręki i bum. Ta moc automatycznie przepływa przez nich i może ich zabić, albo porazić. I to nie jest wina tej elektrowni, aby ich nauczyć jakoś, ale to są prawa, które zarządzają tą elektrycznością. Jeżeli dotkniesz gołego przewodu i jesteś, jesteś uziemiony, to będziesz porażony. I to nie jest wina elektrowni, aby cię jakoś nauczyć, dać ci lekcję, nauczkę ale to jest prawo, które zarządza elektrycznością. I podobnie się ma sprawa z uzdrowieniem. Nie musisz nawet prosić Boga. Nie musisz iść i, i aplikować, i błagać, i robić te wszystkie rzeczy, które zostaliśmy nauczeni, aby robić. Jedyna rzecz, a, rzecz, którą masz robić, to jest wierzyć. Wyciągnąć się i przez wiarę wziąć. Jeżeli jesteś uziemiony w wierze, to wtedy bum, ta moc Boża i to... Udowadnia, że ta kobieta uruchomiła prawa, które zarządzają wiarą i moc Boża przepłynęła i nawet Jezus nie wiedział, kto to był, kto dotknął Jego. No, On rozpoznał, że ta moc z Niego wyszła i kiedy On odwrócił się i ta kobieta nie wychodziła do przodu od razu, to wtedy On pociągnął tą wiedzę ze swojego ducha, i wiedział w duchu dokładnie, kto to jest i wtedy się odwrócił i skorzystał z darów Ducha Świętego i mógł wtedy wskazać, kto to była ta kobieta. Ale znaczenie tego jest, że on nie, nie wiedział, zanim ta moc z niego wyszła, kto to był. To nie był Bóg i to nie było nic osobistego. Tak, ja ciebie zdrowie i on położył pieczęć zatwierdzone. Nie. Już moc była wygenerowana, była dostępna i wszystko, co musisz uczynić, to wyciągnąć i dotknąć przez wiarę i wtedy, bum, ta moc Boża popłynie. Człowieku, to mnie ekscytuje. Naprawdę mnie to błogosławi. I odpowiada na wiele pytań, które się rodzą. I mówi mi, dlaczego ludzie, którzy są dobrymi ludźmi i którzy pragną uzdrowienia, i są szczerzy, i są gorliwi, i modlą się, i nie bywają uzdrowieni, i umierają, odpowiada mi na pewne pytania. Ja wtedy rozumiem, że Bóg nie odrzucił ich, to nie był Bóg, który wybrał, aby ich nie uzdrowić, ale On ustanowił swoje królestwo zasadzające się na prawach. I On chciał uzdrowić, ale ludzie z Nim nie współpracowali. Podobnie jak, jak już znowu Leonardo da Vinci. On miał pewne idee, on miał gorliwie, próbował coś wynaleźć i, i już uczynił wtedy pewne rzeczy, że działało i był blisko, ale wiecie co, tam były prawa. Nie było tak, że Bóg powiedział, o, jesteś blisko, no, chociaż nie masz właściwych materiałów, nie masz silniczka elektrycznego, nie masz źródła mocy, jesteś naprawdę szczery, więc sprawię, że ten śmigłowiec zadziała dla ciebie. Nie, były naturalne prawa, on był blisko, ale jego bliskość nie była wystarczająca, więc to dla niego nie zadziałało. Tak samo w duchowym świecie są ludzie, którzy są dobrzy i on modlą się do Boga i szukają Boga i może są blisko, ale wiecie co? Oni po prostu nie rozumieją, jak królestwo działa i to nie jest Bóg, który ich odrzuca. To jest po prostu królestwo, które działa na podstawie praw. Jeżeli je pogwałcasz, to one ciebie zabiją. Ignorancja jest śmiertelna. Wiecie, w naturalnym świecie mamy takie stwierdzenie, że ignorancja jest... E, jest fantastyczna, ale tak naprawdę to, czego nie wiesz, to cię zabija. Musimy to zrozumieć, jak Królestwo Boże funkcjonuje. Spójrzmy na tą kobietę i spójrzmy na inne rzeczy, które ona, których ona dokonała. Po pierwsze, w wierszu 25, pewna kobieta, która miała upływ w krwi od 12 lat i ucierpiała wiele od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała i nie poprawiło się, ale raczej pogorszyło kiedy usłyszała o Jezusie, przyszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty. I dokładnie tutaj jest powiedziane, ona musiała usłyszeć o Jezusie. Ktoś powiedział jej o Jezusie i o cudach, które Jezus dokonywał. I dokładnie jest to podstawowe prawo Boże, że, które jest wymienione w Rzymianach 10-17 i mówi dlatego wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Musisz słyszeć o Bogu. Musisz mieć informację, która Tobie jest podana. I Słowo Boże daje nam tą informację, która jest przeciwstawna informacji, którą możesz otrzymać w naturalnym świecie. Nie będziesz miał wiary przez słuchanie wiadomości wieczornych. Nie będziesz miał wiary przez oglądanie oper medlanych w telewizji i filmów erotycznych i podobnych rzeczy. Ta, te sprawy są takie, że produkują, wytwarzają negatywną informację. Jeżeli potrzebujemy wiary, to potrzebujemy być w Słowie Bożym. Ona usłyszała o Bogu. Ona niekoniecznie słyszała o Jezusie przez czytanie Pism, ale teraz my mamy Pismo, które zawiera też służbę Jezusa Chrystusa, Jego apostołów i wiedzę o inną objawioną. I Ty musisz się nauczyć o Jezusie dzisiaj. To nie będzie w ten sposób, że masz jakiegoś sąsiada, ale powinieneś przyjść do Słowa Bożego i tego Słowa potrzebujesz wiele usłyszeć. Ta kobieta usłyszała Jezusie, myślała o tym, o czym usłyszała. Mogła to odrzucić, ale ona myślała o tym. I wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Przeciwstawną sprawą jest, że w naszym życiu, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to musisz naprawdę zwrócić się do Słowa Bożego. I mogę spędzić wiele czasu na tym. Są miejsca w piśmie, jak na przykład Psalm 107, 20, które mówi, On posłał swoje Słowo i uzdrowił ich i uwolnił ich ze wszystkich ich e, uchybień. Słowo Boże Ciebie uzdrowi i uwolni. Przy powieści 24, około wiersza 20, 22. Słowo Boże jest zdrowiem dla całego Twojego ciała i życiem dla tych, którzy je znajdują. I tak dalej, i tak dalej. Mam nową serię, która jest zatytułowana Pewny fundament, który mówi o doniosłości, ważności Bożego Słowa i jak to Słowo Boże funkcjonuje. I widzisz, to jest jedno z tych praw Bożych. I są ludzie, którzy chcą otrzymać coś od Boga, a jednak nie spędzają czasu żadnego na Słowie Bożym, oni może mają pewne stwierdzenia. Ja o, wierzę, że Biblia mówi gdzieś, że przez Jego sińca jesteśmy uzdrowieni. Nie wiem dokładnie, czy to dokładnie zacytowałem. Jeżeli takim jesteś, to nie otrzymasz uzdrowienia przez Słowo Boże. Może ktoś inny może Tobie usłużyć. Możesz przez ich wiarę uzdrowiony, ale nie zostaniesz uzdrowiony przez własną wiarę. Musisz wiedzieć, co Słowo Boże mówi. Musisz być zdolny, znaleźć Słowo, odpowiednie w Słowo Boże. Jeżeli Słowo Boże nie, wy, nie żyje w Tobie, to pogwałcasz jedno z najbardziej fundamentalnych praw Bożych. To jest tak, jak mieć na przykład elektryczne przewody, które mają zdolność, ale nie jesteś podłączony do czegokolwiek. To jest tak, jakby mieć przewód i nie jesteś podłączony do gniazdka i się zastanawiasz, czemu Twoje urządzenie nie działa. Musisz być podłączony do źródła. Musisz być tak samo podłączony do Słowa Bożego. I mogę dużo czasu spędzić na tym, ale muszę iść dalej. I to powinno być oczywiste. Więc kiedy usłyszała o Jezusie, zbliżyła się do Niego z tyłu w tłumie i dotknęła Jego szat, ponieważ mówiła jeśli dotknę tylko Jego szaty, będę uzdrowiona. I tutaj jest inna wielka sprawa. Słowo Boże naucza że musisz powiedzieć, wymówić Twoją, musisz wy, wypowiedzieć, musisz wysłowić swoją wiarę. I to jest nauczanie, na któ nad którym mogę spędzić godziny. Mogę dwie lub trzy taśmy mówić o mocy słów. Ale pozwólcie, że tylko parę rzeczy i szybko przekażę, aby to podkreślić. W przypowieściach 18-20 jest mowa, że Brzuch człowieka będzie usatysfakcjonowany owocem jego ust i obfitość jego słów wypełni go. Ostatnio myślałem przez ponad godzinę o pierwszych czterech słowach w tym wierszu. Jest mnóstwo tutaj. Cz człowieka brzuch będzie usatysfakcjonowany przez owoc jego ust i przez obfitość jego języka na się. Jest napisane... Śmierć i życie są w mocy języka i ci, którzy kochają je, będą spożywać owoc jego. Jest powiedziane, że jest moc w Twoich słowach i to nie tylko pozytywna moc, ale również negatywna moc. Czy wiesz, jeżeli jesteś narzekający i grymaszący, to Ty wtedy uwalniasz negatywną siłę na bazie tego nauczania poprzedniego, dlaczego nie każdy jest uzdrowiony. Uwalniasz negatywną siłę niewiary i ta niewiara, niedowiarstwo, zaneguje, sprzeciwstawi się, skasuje Twoją wiarę? Jest zdumiewające, jak wielu ludzi się modli i prosi Boga, by ich uzdrowił. I ktoś przychodzi i pyta, jak się czujesz? A, umieram. Doktor powiedział, że umrę i wszystko we mnie mnie boli. I zaczynasz mówić negatywne rzeczy swoimi ustami. I wiesz co? Ty pogwałcasz to prawo, Boże. To jest tak jakby zwarcie w elektrycznym obwodzie. Moc Boża jest, ale ty ciągle zrobisz zwarcie, więc ona, ta moc nie dochodzi i nie produkuje oczekiwanych rezultatów. Musisz rozpoznać, że słowa, które wypowiadasz są mocarne. Bóg stworzył niebo i ziemię przez swoje słowo. On powiedział, wypowiedział i stało się, niech będzie światło, niech Ziemia wyda owoc. Czy wiesz co, że fizyczny świat i nawet twoje fizyczne ciało i świat odpowiada, jest, y, reaguje na słowa. Słowa twoje są ważne. I wiele ludzi nie rozumie tego. Oni po prostu myślą, no cóż, nie ważne, co mówię. Ty, no, jest ważne, co mówisz. To, co mówisz, będzie miało wpływ na twoją wiarę, na twoje ciało, będzie miało wpływ na diabło, będzie miało wpływ na Boga. Bóg używa Twoich słów, aby uwolnić aby uwolnić przepływ mocy. Jest to jeden ze sposobów, w jaki uwalniasz swoją wiarę. Wiecie, modlę się przez tysiące, tysiące, tysiące ludzi. Przez 34 lata, których jestem na służbie, myślę, że modliłem się ponad setki tysięcy ludzi. I nauczyłem się przez te lata, że moje słowa, kiedy się modlę o osobę, są bardzo, bardzo ważne. I wypowiadam... Słowa wypełnione wiarą. Nigdy nie wyrażam, nigdy nie mówię, wypowiadam moich wątpliwości. Były czasy, kiedy ludzie przychodzili do mnie, którzy byli w tak złym stanie i gwarantuję Ci, to wywoływało we mnie obawy, lęki i wątpliwości, ale nigdy nie wypowiadałem ich. Tylko wypowiadałem moją wiarę i widziałem ludzi uzdrowionych niezależnie od mojego niedowiarstwa, ponieważ nigdy jego nie wypowiedziałem. Powiedziane jest Mateusza 6, powiedziane jest, nie myślcie, nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w czym się przyodziejemy. Czy wiesz, możesz trzymać swoje... Nie możesz powstrzymać myśli przed przychodzeniem, ale możesz powstrzymać swoje myśli. Jest napisane, nie myślcie i nie mówcie, co będziemy. Dopóki nie będziesz wypowiadał słów nie wiary, to nie zadziała ta myśl. Więc to, co mówisz, jest bardzo, bardzo ważne. Więc ta kobieta w Ewangelii Marka powiedziała, jeżeli tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. Więc widzisz, ona wprowadziła w ruch prawo Boże. Jest moc i życie w mocy języka. Śmierci i życie jest w mocy języka. I ona zaczęła działać na bazie tego, prawa i moc została uwolniona. Więc jeżeli walczysz z jakimś rodzajem choroby, musisz dojść do miejsca, w którym będziesz wypowiadać słowa wiary. Musisz spodziewać się rezultatów słów, które wypowiadasz. Nie wypowiadaj tego, co doktor ci mówi, co czujesz, ale mówisz, co, mów, co Słowo Boże o tobie mówi. I mów, wypowiadaj to w wierze. I po pierwsze, w pierwszym momencie możesz zupełnie tak do końca w to nie wierzyć, co mówisz, ale słowo to się stosuje, że Wiara przychodzi przez Słowa, Słowo przez Boże. I w końcu wierzysz to, w co wypowiadasz. I to jest mocarna prawda. I jak powiedziałem, możemy dalej to kontynuować. Spójrzcie na Marka 11, 23. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę mówię wam, ktokolwiek powie tej górze, Usuń się i bądź rzucona w morze i nie będzie miał wątpliwości w swoim sercu, ale będzie wierzył, że te rzeczy, które mówi zdalną się, to by otrzyma cokolwiek On mówi. Trzy razy w tym wierszu Twoje słowa są tutaj wypodkreślone. Powiesz tej górze, usuń się i bądź rzucona w morze i nie będziesz miał wątpliwości w sercu, ale będziesz wierzyć, które, że to, co mówisz, się stanie, to otrzymasz cokolwiek mówisz. Trzy razy tutaj jest to słowo podkreślone. Musisz mówić wypowiadać swoją wiarę, wyrażać swoją wiarę, a nie wyrażać swojego niedowiarstwa czy niewiary. Kiedy wypowiadasz, wysławiasz swoją wiarę, to wtedy duchowa moc jest uwolniona. Pozwala to Bogu poruszać się i przepływać Jego mocy. Jest zdumiewające, jak osoba, która choruje, to lekarze zadoptowali pewną filozofię, że oni nigdy nie chcą doprowadzić, żebyś miał jakąś nadzieję. Nigdy nie powiedzą Ci, jest wszystko w porządku. Zawsze Ci dadzą najgorszy przypadek możliwy. Zawsze Ci powiedzą o tym, co najgorzej możecie spotkać. Najgorszego możecie spotkać. I my mu myślimy, że to jest mądrość. Nie, człowieku. My potrzebujemy mieć naszą nadzieję zbudowaną. Musimy mieć wypowiadane rzeczy pozytywne. Nie możemy wypowiadać rzeczy negatywnych. Kiedy ty jesteś około kogoś w szpitalu, w, na Ojonie, to nie rozmawiaj z nim o umieraniu, nie rozmawiaj z nim o tych sprawach, ale o, rozmawiaj z nim o życiu. Wy, uwolnij życie, mów Słowo Boże i Boże Słowo zacznie być zdrowiem dla całego ich ciała. Jest to ważne. Musisz powiedzieć do tej góry. I tu jest inny, inna wielka prawda. I jest to tak prosta. Ale jest to tak zdumiewające, że ludzie się z tym jakoś mijają. W Marka 1123. 23. Ktokolwiek powie tej górze, usuń się. No tutaj góra mówi o naszych problemach. Cokolwiek to jest, jeżeli jesteś chory, jeżeli masz raka w ciele, mów do raka, raku, jesteś martwy. Ty opuszczasz moje ciało. Nakazuję Ci, wynoś się z mojego ciała w imieniu Jezusa. Biblia mówi, mów do twojego problemu, a jednak większość ludzi mówi do Boga o, pro, o swoim problemie. Naprawdę wyjątkowo cenne. To jest proste, ale cenne. To jest prosta prawda, która zrewolucjonizowała moje życie. Kiedy dotyczy to uzdrowienia, to musisz się nauczyć działać zgodnie z tą zasadą. Jeżeli masz ból w stopie, Mów, bólu w mojej stopy, w imieniu Jezusa opuść mnie. Nie mów, Boże, usuń ból z mojej stopy. To nie tak Jezus nas poinstruował. On powiedział nam, abyśmy mówili, przemawiali do naszego problemu. Nie mówili Bogu o naszym problemie. Większość ludzi nie podąża, nie naśladują tego, ale pogwałcają to i z powodu tego moc Boża nie przepływa. Jest to prawo Boże. I on nam powiedział, żeby tak czynić. Więc była kobieta w Charlotte, w północnej Karolinie, której usługiwałem. Ta kobieta miała ciężki problem, była zdiagnozowana w 1994 i te wszystkie choroby i słabości ciągle miała ból w ciele i była w strasznym stanie. W 97. powiedziano jej, że ona umrze w ciągu miesiąca i niemożliwe dla niej, aby było przeżyć. Modliłem się o nią. To był 2001. Ona cztery lata dłużej żyła ponad to, co jej powiedziano, że będzie żyła, ale żyła w strasznym bólu i mnóstwo innych rzeczy było źle z jej ciałem. Modliłem się z nią, rozmawiałem z nią, wyjaśniałem pewne rzeczy i kiedy modliłem się z nią, ona miała ból w całym swoim ciele. I modliłem się i powiedziałem temu bólowi nakazuję ci bólu wynoś się. Nie prosiłem o to, to jest inne prawo, następne prawo Boże, że Bóg już uczynił, dokonał swojej części. Ale za, zamiast prosić z, pytań, z pytajnikiem na końcu zdania i zastanawiać się, co Bóg teraz uczyni, musisz wierzyć, że Bóg już dokonał 1 Piotra 23, 24. Przez Jego sińce zostałeś uzdrowiony i później musisz wziąć autorytet wierzącego i musisz rozkazać, aby Boża moc przepłynęła. Więc przemówiłem do jej ciała, przemówiłem do tego bólu i rozkazałem, aby ten ból opuścił ją. I natychmiast ta kobieta została uwolniona. Pierwszy raz, przez 8, od 8 lat, o jej 7 lat może było wtedy, żyła w ciągłym bólu i uwielbiała Boga. Ale potem powiedziała, ale mam jeszcze kłucie w moich plecach około talii. Jak, dlaczego to, to kłucie nie ustąpiło? Więc odpowiedziałem, ja nie przemawiałem do kłócia. Nie mówiłaś mi nic o kłóciu albo o jakimś pieczeniu. Używała obu tych słów. Nie powiedziałaś mi o tym, nie, więc do tego nie przemawiałem. I znowu się modliłem i powiedziałem, kłócie w imieniu Jezusa nakazuję ci opuść to ciało. I opuściło. I ta kobieta była zupełnie zdumiona. Chodziła, uwielbiała Boga. Spędziłem z nią jeszcze 230 minut. Rozmawiałem z nią, uczyłem ją, jak utrzymać swoje uzdrowienie ponieważ szatan przyjdzie i będzie próbował ukraść to słowo. Powiedziałem jej, co robić, jeżeli kiedykolwiek będzie miała inny ból, albo jakieś kłucie, albo cokolwiek podobnego. Więc instruowałem ją i zanim ona była gotowa odejść, spojrzała na mnie i powiedziała, o, kłucie wróciło. I ona miała to kłucie, czy palenie dalej w swojej Talii. Więc powiedziałem jej, nauczyłem cię już, jak to robić. Ja wezmę Cię za ręce i zgodzę się z Tobą, ale Ty masz się modlić. I Ty przejmij kontrolę, dowództwo. Więc ta kobieta modliła się modlitwą i to naprawdę była niezła modlitwa. Powiedziała, Ojcze, dziękuję Ci, że jest Twoją wolą, aby mnie uzdrowić. 30 minut wcześniej nie wierzyła. Raczej wierzyła, że to Bóg dał jej tą chorobę, ale ją nauczałem, przyjęła to nauczanie i powiedziała, Ojcze, wierzę, że Twoją wolą jest moje uzdrowienie. Przez sińce rany Jezusa byłam uzdrowiona więc domagam się tego uzdrowienia. I to było całkiem niezłe w porównaniu do tego, z czym przyszła, ale wiedziałem, że to nie zadziała. Więc po tej modlitwie jej pytam ją, czy masz dalej to kucie? Tak. Dlaczego to nie opuściło mnie? Powiedziałem, wiesz czemu? Powiedział, nie powiedziałem, ponieważ ty mówiłaś do Boga, Bogu o swoim kłóciu, zamiast powiedzieć kłóciu, i użyłem tego Marka 11,23, pismo mówi ci, abyś ty przemówiła do swojej góry. I ona powiedziała, ty myślisz, że mam przemówić do kłócia? I w, nazwać to po imieniu i mówić do niego? Tak, to jest to, o czym Biblia mówi. Wiem, że niektórzy z was myślą, że to jest dziwaczne, ale Jezus przemówił do drzewa figowego, mówił, przemówił do rzeczy i powiedział do nas, że mamy mówić do góry. I to pracuje, działa. Nie musisz tego rozumieć, po prostu rób to. Kiedy przełączasz włącznik na ścianie, to nie musisz rozumieć, jak się dzieje, że twoje światło się zapala, po prostu zrób to, bo to działa. Więc w każdym razie ta kobieta modliła się i tym razem powiedziała Kucie w imieniu Jezusa i zatrzymała się natychmiast. I no, już ustąpiło wszystko, co powie, co uczyniła co musiała uczynić. I miałem... Rok później z nią obiad jadłem i w dalszym ciągu chodziła w Bożym uzdrowieniu i to był wielki cud. Ale tu jednym z kluczy było to, że dokładnie i specyficznie nie tylko używałem pozytywnych słów do Boga, ale mówiłem słowa do danej sytuacji. Użyłem autorytetu i nakazałem, aby sytuacja się zmieniła. I to są pewne prawa Boże. I niektórzy mogą powiedzieć, to jest dziwaczne. Ale tak, Królestwo Boże funkcjonuje. taki sposób funkcjonuje. Jeżeli masz finansowe problemy, to przemów do swojej książeczki czekowej. O, niektórzy teraz powiedzą, to już raczej jest dziwaczne to raczej ta książeczka ci powie, jeżeli zamiast czarnego jest czerwone wpis, to możesz dojść do wniosku, że to nie działa. I kiedy ty spojrzysz na tą książeczkę, to ty odpowiedz jej w imieniu Jezusa. Mój Bóg zapatruje mnie we wszystkie, zaspokaja wszystkie moje potrzeby według bogactwa swojej chwały. I możesz wypowiadać te słowa i to zadziała, kiedy... Dotyczy to fizycznego uzdrowienia mów do swojego ciała. Wiecie, ostatnio miałem człowieka, który był na jednym z moich spotkaniów i on miał cukrzycę. Więc modliłem się z nim i zgromiłem tą cukrzycę. Nie prosiłem Boga, aby to zgromił. Ja to zgromiłem. Bóg już dokonał swoje, po swojej części. On już uzdrowił tego człowieka, ale jest to sprawą, aby ktoś na tej ziemi wziął, przejął autorytet. I są taśmy nauczania, które... Dokładnie pasują do tego, to jest sześcioczęściowy album zatytułowany Autorytet Wierzącego. I jest naprawdę ważne, abyś przyjął tę koncepcję, że Bóg już dokonał swojej części, a teraz to dotyczy ciebie, żebyś wziął swój autorytet i aby się mogły rzeczy wydarzać. Więc rozkazałem, aby jego cukrzyca ustąpiła, a potem przemówiłem do jego trzustki, ponieważ to, co rozumiem, to trzustka. O, Trzustka wypuszcza insulinę i kiedy osoba ma cukrzycę, to jest problem z trzustką. Więc przemówiłem do tej trzustki i rozkazałem jej, aby została przywrócona w życiu, je zaczęła funkcjonować i tak dalej. Jeden człowiek przyszedł do mnie miesiąc później i on miał monitor, rejestrator, który używał, aby testować poziom cukru. I, i gromadził tam przez 24 czy 42 dni i zaczął klikać, po kolei po dniach i pokazywał mi, co się stało. Zaczynał od poziomu 1100 jednostek. Ja tego dokładnie nie rozumiem. Czy prawdopodobnie to jest poziom cukru, jakkolwiek to jest trudne. Ale pokazywał na początku 1100 w dniu, w którym się modliłem o niego. I potem zaczął klikać dalej i pokazywać po kolei każdy dzień, kiedy i widzieć można było, że ta wielkość spadała i, i w tym dniu, kiedy ostatnim pokazywał, to było około 108. To jest tak, jak wiele, to ten odczyt pokazywał, że ten, ten poziom spadł i wiesz, że to było pozytywne wskazanie. I ja nie tylko przemawiałem i zgromiłem tą chorobę, tą cukrzycę i rozkazałem, aby je opuściła, ale również przemówiłem do jego ciała, aby było naprawione. Jest to inną rzeczą, kiedy ja rozkazuję rakowi, aby z, z, zginął i aby ustąpił. I były takie przypadki, kiedy miałem ręce na tych guzach i natychmiast dokładnie pod moimi rękami mogłem czuć, jak ten guz znika i widziałem, że to się staje, ale również nauczyłem się, że rak e, niszczy ciało, więc, zaczą, więc w związku z tym przemawiam do ciała, które było zniszczone przez raka i nakazuję, aby te organy, te części ciała, które były wyjedzone, aby zostały odnowione i odbudowały się i w ten sposób uwalniam Bożą moc. Dla wielu z Was to jest pojęcie, nie do pojęcia, ale dlatego tego nauczam. Myślę, że to jest Boży koncept. Kiedy modlę się o ludzi z artretyzmem, to gromię artretyzm. Wierzę, że artretyzm jest demonicznego pochodzenia na ogół. Ale potem, co z tymi wszystkimi wykrzywionymi kończynami i tymi zniszczonymi stawami, gdzie było zapalenie i tym bólem. Wierzę, że możesz być uzdrowiony z artretyzmu i artretyzm może odejść, ale zniszczenie, które go on dokonał, może pozostać w twoim ciele. Więc ja nie tylko gromię artretyzm, ale też przemawiam do ciała, aby zostało naprawione, aby ból odszedł, aby zapalenie, aby opuchlizna zeszła i widziałem to tysiące, tysiące razy. Znowu, jed, to jest jedno z wielkich praw Bożych, że Ty musisz mówić, ta kobieta powiedziała, jeśli tylko dotknę Jego szat, będę uzdrowiona. I wtedy, i potem zaczęła działać zgodnie z tym. Nie zadziałałoby to, gdyby to wypowiedzieć, gdyby nie postępowała zgodnie z tym, co powiedziała. I to jest dokładnie punkt, który jest zawarty w Jakuba 2, gdzie jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez odpowiednich akcji, za nimi, za nimi idącymi, to jest gdzieś 2.14 Jakuba. Musisz więc działać na podstawie swojej wiary. Innymi słowy, jeżeli jest to osoba, która słucha tej taśmy, więc ja i nabierasz wiary, że, i wie, że wierzę w Jezusa i że on uzdrowił mnie z choroby, ale kiedy potem będziesz działać jak chory i będziesz mówił jak chory i myśleć o chorobie, to to nie zadziała. Jeśli nie możesz powstać i poruszać się, jeżeli leżysz w łóżku, ponieważ nie czujesz się dobrze, mówię ci, powstań, zacznij robić coś, zacznij działać na podstawie swojej wiary. Człowieku, mogę dać setki przykładów, już mi się czas wyczerpuje, ale są były czasy, kiedy ja zraniłem się, miałem uszkodzone plecy i nie mogłem się poruszać i nie czułem się, ale zacząłem ćwiczyć, zacząłem robić przysiady, robiłem cokolwiek i co mi było, sprawiało bardzo wielką trudność, ale od teraz już od 35 lat mam mocne, zdrowe plecy, ale gwarantuję ci, ja miałem bardzo poważne e, schorzenia. Pamiętam, raz byłem w domu, malowałem i moja żona, ja chciałem po prostu się położyć i nic nie robić, ale moja żona wzięła, zarzuciła mi, wzięła mi pod ramię i zaczęła ze mną tańczyć, abym e, funkcjonował jako uzdrowiony i w ciągu 30 minut, minut już było po chorobie, ale jest wielu ludzi, którzy leżą sobie w łóżku Piją wodę sodową, łykają piguły, pozwalają, aby żona czy mąż przecierała ich z rozgorączkowane brwi i się zastanawiają, dlaczego są chorzy. Powiem Ci, ponieważ nie działasz jak zgodnie z wiarą, a wiara bez uczynków jest martwa. Jakuba, rozdział 2, jest napisane, że przez uczynki wiara jest uczyniona do, e, kompletną... E, i niektórzy ludzie się mijają z tym. Niektórzy ludzie, którzy nie wierzą. I aha, ludzie, niektórzy myślą, że uczynkami wytworzą wiarę. I oni przestają brać lekarstwa, na przykład przestają brać hormony i umierają. Nie, uczynki nie wyprodukują wiary. Ale jeżeli masz już wiarę, to twoja wiara nie będzie kompletna do momentu, kiedy nie zaczniesz działać zgodnie z tą wiarą. Ta kobieta musiała działać zgodnie z tymi słowami, które wypowiedziała. A powiedziała, że jeżeli dotknę się Jego szaty, będę zdrowa. I potem musiała działać zgodnie z tym. Jest tu inna jeszcze sprawa. Nie mam czasu, żeby to rozwinąć, ale muszę to szybko powiedzieć. I ona dotknęła rąbka szaty Jezusa. I Biblia mówi, że tłum cisnął się na Niego. To jest tak jakby... Olbrzymia ilość ludzi była tam. Wszyscy naciskali, opychali go. Jezus próbował przejść przez nich. Czy wiesz, że nie ma prosty, prostego sposobu dla osoby, aby sięgnęło, ktokolwiek sięgnął jego szaty, o ile nie jesteś blisko, jesteś, nie jesteś na ziemi? Jeżeli zaczniesz myśleć, co to znaczyło dla tej kobiety, ona prawdopodobnie, ona czołgała się na rękach i na kolanach, rozpychając ten tłum i dlatego ona dotknęła rąbka jego szaty. To pokazuje desperację, zdesperowanie. To pokazuje poświęcenie. Również, jeżeli byś miał czas, aby to studiować, ona miała upływ krwi i przez starotestamentowe prawo była uznana za nieczysto i jakikolwiek szata dotknięta była przez nią nieczysta. Kogokolwiek by dotknęła, osoba była nieczysta i to było bardzo obraźliwe dla ludzi, więc ludzie, którzy mieli upływ krwi w te, tak jak to, nie mogli iść e, pośród tłumu, a jeżeli to robili, to musieli na, na rogu ulicy krzyczeć nieczysta, nieczysta i wtedy ludzie od, rozstępowali się i dawali szerokie przejście. Ta kobieta, przez, przeciskając się przez ten tłum, i potem, gdy zostało odkryte, że miała upływ krwi, ta kobieta mogła być ukamienowana na śmierć. Ta kobieta podejmowała wielkie ryzyko. Ta kobieta naprawdę myślę, myślała, że nic jej nie powstrzyma aby albo ją odciągnie. I to jest następne wielkie prawo Boże. Ona mówi, że w Jeremiasza 29... Większość ludzi zna wiersz 11, który mówi: Znam, wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o wojnie, aby Wam dać oczekiwane zakończenie. Będziecie mnie wzywać i gdy będziecie się modlić do mnie, wtedy Ja odpowiem Wam. I gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, jeżeli będziecie mnie poszukiwać przy całym swoim sercem. Zauważcie, jest napisane, że będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, jeżeli będziecie mnie szukać z całego swojego serca. Jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu pasywnie mówią Boże, chcę być uzdrowione i modlą się, ale wiecie co, oni mogą żyć bez tego. Nie są poświęceni, nie są w miejscu, gdzie i mówią, ja już nie mogę dłużej żyć z, tym, bez, z tą chorobą. I dlatego nie widzą Bożej mocy zamanifestowanej w ich życiu. To jest inne sposób powiedzenia tego. Tak długo, jak możesz żyć, nie będąc uzdrowiony, to będziesz żył nieuzdrowiony. Ale kiedy osiągniesz miejsce, w którym powiesz, nie mam zamiaru więcej tego brać na siebie. Jeżeli będziesz miał ten sam poziom poświęcenia i zdesperowania, jaki miała ta kobieta i kiedy twoje życie będzie zależało od tego i dasz ryzyko, że możesz być zgnieciony i ukamienowany przez ten tłum, jeżeli będziesz poważny, że Będziesz, dokonasz wszystkiego, co się da, to gwarantuję Ci wtedy moc Boże będzie płynąć. I to są prawa, wszystko, które zarządzają, jak wiara funkcjonuje. I powiem Wam, to są mocarne, mocarne zasady. Są inne rzeczy, muszę wspomnieć, jest mnóstwo innych rzeczy i musicie je sami studiować, ale wiecie co? Moc Boża może być powstrzymana, zwarta przez niewiarę, Niedowiarstwo, ale też nieprzebaczenie. Te sprawy, już się zająłem niedowiarstwem, ale nieprzebaczenie Mateusza 8,19. Jeżeli chowasz urazę w swoim sercu, to możesz być wydany dręczycielom. Nieprzebaczenie, gorycz w twoim sercu. Biblia mówi, że korzeń gorzkości zanieczyszcza, skaża całe ciało. Musisz mieć czyste serce, gdzie nie ma w nim nieprzebaczenia zupełnie w twoim sercu. Gdzie nie chodzisz w nim. W Galacjanach 5, wierszu 6 jest mowa, że wiara działa przez wiarę. Jeżeli naprawdę zrozumiesz, jak bardzo Bóg ciebie kocha, twoja wiara wyjdzie przez dach. Człowieku, mam wiele nauczania na ten temat. czy częściowy album Prawdziwa Natura Boga. Mam też książkę o tym, która naprawdę ci pomoże zrozumieć miłość Bożą, łaskę Bożą. Niektórzy ludzie są zmieszani, dlatego, że widzą ten gniew i karę, karanie w Starym Testamencie. Ale ta książka, czytaśmy, pozwolą ci zrozumieć, jak Bóg bardzo cię kocha. Wtedy wiara będzie działać przez tą miłość. Ja miałem człowieka, który przyszedł na moją usługę i miał córkę ze sobą. Ona miała 12 lat i była na wózku inwalińskim i ona po prostu była jak warzywo. Była żywa, oddychała, ale nie mogła mówić, nie mogła się porozumiewać, jej umysł nie pracował, jej ciało nie działało, wciąż żywali pieluch w wieku 12 lat i ten człowiek się obraził gdy coś powiedziałem i wyszedł. Ponieważ powiedziałem, że Bożą wolą jest, aby uzdrowić jego córkę. Więc on opuścił nabożeństwo. Ale osoba, która go przyprowadziła na usługę, przekonała go, aby został, aż po usłudze może ze mną porozmawia. Może mnie źle zrozumiał, mogę się lepiej jakoś mu jakoś wyjaśnić. Więc on pozostał i rozmawialiśmy. I on był wściekły. I ty mówisz, mówi, że Bóg, Chcę uzdrowić moją córkę, a ja ci mówię, że to Bóg uczynił moją córkę chorą. To jest Boża wola. I wiecie, ja wiem, dlaczego on to robił. To jest mechanizm obronny. On jego zasmucało, widząc swoją córkę w takim stanie. I jestem pewien, że on się modlił i nie zobaczył żadnych wyników, rezultatów, więc założył, przyjął, że to była Boża wola i że Bóg miał jakiś plan, aby jego córka była taka właśnie jak była. Więc ja próbowałem nauczyć go ze słowa, że to nie było prawdą. Więc on odpowiadał mi również miejscami ze słowa Bożego. Ja myślałem, że on źle e, interpretuje jego słowo, on myślał, że ja interpretuję źle moje słowo i staliśmy w takiej walce. I w końcu on stał e, z tyłu e, wózka i, i ta jego córka była pomiędzy nami i wiecie co, ja doszedłem do wniosku, że nie mam nic do stracenia. Byłem zdesperowany, aby przekonać tego człowieka, aby zrozumiał, że Bóg chce, aby jego córka była uzdrowiona. Więc w końcu powiedziałem, jakimże ty ojcem jesteś w ogóle? Co za człowiek, co za ojciec chce, aby jego córka była na wózku inwalidzkim, była, była warzywem, nigdy nie grała, nic nie miała, żadnych uciech życia. Co za człowiekiem ty w ogóle jesteś? I wiecie co, ten człowiek już był zły na mnie i stał się tak wściekły, że on mnie chciał pobić. I ten człowiek spojrzał na mnie i naprawdę on był w furii. I on mówi, ja zrobiłbym cokolwiek aby pomóc mojej córce, aby była uzdrowiona. Gdyby była jakaś operacja, ja, ja bym wydał wszelkie możliwe pieniądze. Ja bym zrobił cokolwiek, aby była uzdrowiona. Powiedział, gdybym mógł zająć jej miejsce i stać się jak ona, aby ona mogła być, być normalna, zrobiłbym to. I po tym, jak on to wszystko powiedział, ja mu odpowiedziałem. I myślisz, że Bóg, który ma wszelką moc, kocha twoją córkę mniej niż ty. I wiecie co? To go powstrzymało i och, schłodziło. On miał argumenty, on miał doktrynę. On został źle nauczony, że Bóg umieszcza chorobę i słabości na tobie. Ale kiedy sprowadziłem to wszystko, że uzdrowienie nie ma nic, nie ma żadnego, że, że spowodowałem, że on mówi, że nie uczynił że uczynił wszystko dla swojej córki. I wtedy mu powiedziałem, że Bóg, który jest miłością, kocha mniej twoją córkę niż ty. Wiecie co? Możesz kłócić się na temat doktryny. Ale gdybyś doszedł do tego miejsca i zrozumiał, jak naprawdę Bóg Cię kocha, to Twoja wiara by wyszła przez dach, wierząc, że Bóg i chce Ciebie uzdrowić. To nie Bóg, który nie uzdrawia. To my, którzy nie zrozumieliśmy. My musimy zrozumieć, jak bardzo Bóg nas miłuje. I jeżeli będziemy się na tym skupiać, jak bardzo mnie Bóg kocha, to gwarantuję Ci, Twoja wiara wyjdzie przez dach. Są niektórzy ludzie, którzy słuchają tej taśmy i jesteś skupiony na uzdrowieniu i jesteś natarczywy, ale je nie rozumiesz w dalszym ciągu, jak Bóg cię miłuje. Myślisz, że Bóg jest zły na ciebie, jesteś zniechęcony sobą i myślisz, że Bóg jest bardziej zniechęcony tobą niż ty sam i że nie lubisz siebie i Bóg bardziej jeszcze ciebie nie lubi niż ty sam siebie. I wiecie co? To jest wielką, wielką przeszkodą przeciwko Bożemu uzdrowieniu, aby płynęło. Wiara działa przez miłość. To jest inne prawo Boże. Jeżeli chcesz widzieć Bożą moc manifestującą się w Twoim życiu, to musisz zacząć rozumieć, jak bardzo Bóg Ciebie miłuje. I to jest mocarna prawda. Mam mowy album zatytułowany Boży rodzaj miłości, który uzdrawia wszystko, co Ciebie, co Tobie się sprzeciwia. No prawdopodobnie powiedziałem tutaj Parę praw, ale poznałem, jak mówię, koło stu praw. Bo podzieliłem się tutaj trzema, czterema na tej taśmie, ale jest o wiele więcej. I jest jeszcze inne są sprawy, których nie rozumiem, ale wszystkie te sprawy objawia Słowo Boże. To jest podręcznik użytkownika i mówi nam, jak Królestwo Boże funkcjonuje. I musimy wejść tam i zobaczyć, jak ludzie, jak na przykład ta kobieta z marka, rozdział 5 i medytować, jak ona otrzymała swoje uzdrowienie. Musisz wziąć te przykłady z Marka, rozdział 5 o Jairze, który otrzymał uzdrowienie swojej córki, zmartwychwzbudzenie swojej córki. Musimy patrzeć, przyglądać się, jak Jezus usługiwał uzdrowieniem innym ludziom. Modlić się do Ducha Ś w Duchu Świętym i pytać, jak te rzeczy mogą być zastosowane w moim życiu. I gwarantuję Ci, Duch Święty Cię poprowadzi. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Bóg chce, żebyś był zdrowy bardziej niż Ty chcesz być zdrowy. Jeżeli nie jesteś zdrowy, to nie dlatego, że Bóg nie ma takiej woli, ale to jest dlatego, że Ty nie rozumiesz, jak to przyjąć, jak to otrzymać. Są pewne rzeczy, które działy się w Twoim życiu i może te rzeczy które przedstawiałem na tej taśmie i ilustrują to. Może wypowiadałeś rzeczy negatywne, może narzekałeś, może marudziłeś, może wypowiadałeś to, co lekarze mówią zamiast tego, co Bóg ma do powiedzenia. Może jesteś bardziej, bardziej poruszony przez reporty lekarskie niż to, co Boże Słowo raportuje w swoim Słowie. I musisz zacząć wymawiać te rzeczy. Musisz zacząć przemawiać do swojego problemu bezpośrednio. Musisz działać zgodnie ze swoją wiarą. Musisz być desperacki w tym, że nic ciebie nie odwiedzie od tego. Jak długo możesz żyć bez uzdrowienia? Będziesz żyć bez uzdrowienia. Ale jeżeli jesteś zdeterminowany, że nie pozwolisz żyć sobie w ten sposób dłużej, to gwarantuję ci, to dokona różnicy. Musisz zrozumieć miłość Bożą. Musisz chodzić w przebaczeniu itd., itd. Bóg jest dobrym Bogiem. On już zapewnił wszystko i mówię Ci, że Bóg chce, abyś był zdrowy. I On jest za Tobą. I jeżeli Ty pozwolisz Mu, On Ciebie będzie prowadził przez wszelkie prawdy i pokaże Ci rzeczy, które potrzebujesz do uczynić, aby przyjąć swoje uzdrowienie. Bardzo szybko, pozwól, że będę się z Tobą modlić. No, nie widzę Ciebie osobiście, ale będę modlił się modlitwą która uwolni moją wiarę i wierzę, że zaaktywuje Twoją wiarę i pomoże Ci otrzymać. Ojcze, modlę się o kogokolwiek, kto słucha tej taśmy i wiem, że wolą Twoją jest dla nich, aby byli zdrowi. Wiem, że Ty już dokonałeś tego. Pierwszy Piotra 24 przez Sińca Jezusa już zostali uzdrowieni. Ojcze, Ty wygenerowałeś moc i ich ta moc to jest tylko na wyciągnięcie przełącznika, przemiany umysłu, przemiany myślenia. Modlę się, aby Duch Święty teraz wzbudził te to prawa w tych osobach. Cokolwiek potrzebują zmienić, aby mogli otrzymać, co Ty już dokonałeś. Panie, daj nam mądrości, Ojcze. Jest powiedziane w drugim piątra, rozdział 1, 3 że wszystkie rzeczy, które dotyczą życia i pobożności, są dane nam przez poznanie tego. Ojcze, ja proszę Ciebie, abyś dał, udzielił im tej, tego poznania na temat, co potrzebują mieć, aby zaktywować, aby uwolnić tą moc Bożą. I zgadzam się z nimi. Mówimy do tego problemu teraz w imieniu Jezusa. Nakazujemy jakiemukolwiek guzowi, rakowi, cokolwiek nawieciło ich ciało, aby zginęło, umarło, zarazki, infekcje zostały usunięte w imieniu Jezusa. Niech moc Boża przepływa przez ich ciało, aby uwolnić ich przez ból i przez wszystkie te symptomy. Przychodzimy do tego korzenia, tych problemów i tych chorób i nakazujemy, aby ich ciało było uzdrowione w imieniu Jezusa. Nakazuje, aby strach opuścił ciało, aby miłość przepływała. Przemawiamy w imieniu Jezusa. My zostaliśmy uzdrowiani. Jeżeli zostaliśmy uzdrowieni, to my jesteśmy uzdrowieni. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz, abyśmy byli zdrowi. I Ojcze, przyjmujemy to uzdrowienie w imieniu Jezusa.